Witamy Państwa w stałej przerwie, we wtorkowy wieczór. Antywirus po tej stronie i gospodarz Zezowa zoro po drugiej. Dzisiaj mamy najdłuższą noc w roku, 21 grudnia, czyli taki moment przesilenia, kiedy ciemność powoli ustępuje. Mamy taką skrytą nadzieję, że to będzie tylko, znaczy się nie tylko w postaci astronomicznej, ale także w szerszym wydaniu, czyli że te y, gorsze czasy zamienią się na lepsze, będzie bliżej wiosny, jak to góryle mawiają, idzie już ku wiośnie. Sugerujesz, że będziesz dzisiaj maksymalnie ściemniał, to tak to rozumieć? <głos》>, może nie, może nie aż tak. Y, poprzednim razem mieliśmy problemy tutaj z dźwiękiem. Nie jest to nasza wina. Musimy Państwa zapewnić, że pewne rzeczy dzieją się tutaj troszkę poza naszą władzą. Mianowicie ustawione nagrania i poziomy dźwięków potem się w jakimś dziwnym trafem rozregulowują. Także my robimy co możemy, staramy się, ale różnie to wychodzi, za co serdecznie Przepraszamy, bo to są tylko takie sprzęty i, i technika, jaka umożliwia porozumiewanie się w przestrzeni publicznej i ma swoje niestety przywary. No, nie prowadzimy studia nagrań, gdzie te rzeczy są potem miksowane i tak dalej. Te sprawy dzieją się na żywo w tym sensie, że nagranie trwa. My się spotykamy na określoną godzinę, umówioną. Każdy z nas jest człowiekiem dosyć zajętym, dlatego bierzemy życie takim, jakim jest. Staramy się to robić najlepiej, jak się da, ze względu na, na te różne przeszkody, które siedzą, te, te chochliki w najrozmaitszych rzeczach, a to w oprogramowaniu, a to, a to w transferze, a to jeszcze w, w jakichś tam łączach. No trudno. Będziemy się starali, żeby to się udało, żeby ta, ta rozmowa była w miarę czytelna, ale tak jak powiedziałem, nie wszystko tutaj od nas zależy. Więc wracając do, do naszej tutaj e, chwili przesilenia zimowego, najdłuższa noc właśnie przed nami a potem każdego dnia będzie coraz dłużej jasno. Słońce dzisiejszego dnia jest czterokrotnie niżej niż wtedy, kiedy jest najwyżej nad horyzontem. Także to jest doprawdy bardzo słaba wysokość, żeby nas tu ogrzać i doświetlić. Niemniej jednak zapanowała bardzo piękna zima. Drogowcy oczywiście są jakby ciut spóźnieni w różnych odcinkach, szczególnie w terenach górzystych, gdzie na podjazdach takich czy innych samochody się obracają w kółeczko i dostarcza to naprawdę dużo ciekawych wrażeń rajdowych. Jak ktoś ma auto dobrze wyposażone, to poradzi sobie, natomiast w wielu przypadkach jest to droga zablokowana. Trzeba sobie ten dojazd do domu odłożyć na godzinkę czy dwie Później. Ale zima jest piękna, śniegu sporo, mrozik, trzaska, minus 7 stopni, niebawem Wigilia. Zastanawiam się, Zoro, czy pamiętasz, kiedy ostatnio był śnieg na Wigilię? Bo to było dosyć dawno. To było jakieś jak tak, no chyba jeszcze jednocyfrowy wynik jest w latach liczony. A może już moja pamięć się zaciera tak bardzo, że... Krata horyzont. Ale to już ponad chyba piątka, tak? Trzasnęła tak. U mnie przynajmniej. No, tak. kilka lat dobrych. Czyli między 5 a 10, tak jest. Mój między 5 a 10. Znaczy, tutaj typowaliśmy dzisiaj wśród znajomych, to było około 7-8 lat, bo to w zależności od regionu. A, optykę jeszcze mam prawidłową. To dziękuję za komplement. To dobrze. Nie całkiem jestem do końca wyzywaty, tylko tak mam na krótko tak mam problem. W każdym razie dzieci się bardzo cieszą, bo nie tylko z tego powodu, że nie chodzą do szkoły i robią pewne rzeczy zdalne, które przypominają szkołę, ale tylko z pozoru. Natomiast kwestie spacerów i, i chrupiącego śniegu pod butami, to, to dzisiaj byliśmy w stanie tego doświadczyć naprawdę w pięknej scenerii. Choinki, ośnieżone góry i tak dalej, bo ja akurat takiego regionu nadaję, gdzie bliżej mi do Wiednia niż do Warszawy. W związku z tym ten teren górski nabrał naprawdę wspaniałych kolorów zimowych. No proszę. I tak teraz serce roście, proszę Pana, bo to <głos> mamy to uroki wszelakie, tak. To nie wszystko jest takie złe, jakby się mogło z daleka wydawać, nie? No, nie, nie można cały czas narzekać, trzeba też docenić urok chwili. W końcu święta Bożego Narodzenia są tylko raz do roku i, i to są te najbardziej rodzinne, przytulne i przyjemne święta, kiedy razem spędza się czas. Przy kominku, jeżeli gdzieś można palić, bo w niektórych miastach, jak w Krakowie, palić w kominku nie wolno. Także, widzicie, rozumiecie? Zielony ład i te wszystkie sprawy. Możesz sobie zapalniczkę zapalić. No. Ewentualnie smartfona i pomachać wyciągniętą rączką. Tak, to, to idzie dużym, szerokim, zamaszystnym krokiem. Ty się tu nie ciesz obywatelu <laughs> z Warszawiaku, z Bemowa. I, i, i także Zatwocka się też nie ciesz, bo to jest to, to samo województwo i ten sam prezydent. Niedługo wszystkie twoje kominki zostaną prześwietlone przez drony i jeszcze nic nie posmrodzisz. No. Taka no. stosowania paliw stałych. Idzie, tak idzie jest. w przyszły rok. Yy, ale co jeszcze z ciekawostek technicznych, to w mojej okolicy mm, od pewnego czasu lata sobie taki motoszybowiec z taką zarąbistą kamerą yy, podczepioną pod yy, kadłubem. I to jest właśnie taki ciekawy pojazd yy, powietrzny który ma tę właściwość, że prawie może zawisnąć nad miejscem, z tego względu, że jeżeli ustawiony jest przodem do wiatru, to silnik pokonując ten opór powoduje, że niby leci do przodu, ale te masy powietrza, które go spychają, jednak to wszystko powoduje, że zawisa nad jednym miejscem i może sobie tak fotografować, i przeczesywać teren dosyć dokładnie, bo to są kamery wysokiej rozdzielczości i można sobie sprawdzić. Takie rzeczy są produkowane w Biesku Białej. Jest wyspecjalizowana firma, która produkuje motoszybowce i coraz więcej tego typu sprzętów nam tutaj fruwa i, i sprawdza, czy realizujemy postawy obywatelskie w jedynie słusznym kierunku ekologicznie oczywiście. Czy chronimy zasoby naturalne i, i walory krajobrazu? Nie niszczymy środowiska. To wszystko jest bardzo patriotyczne i bardzo mi się podobają założenia, ale wykonawstwo tego, yy, no stricte, że tak powiem, mm, przypominające najlepsze czasy zamordystycznej komuny, no to już mniej. Ale, no cóż, idziemy w tę stronę, także Mamy takie wytyczne, będziemy je realizować. Także no wszędzie. I tu, i tam, i w dużym, i w małym miasteczku. I w Twojej gminie wiejskiej, kochany, będziesz miał to samo niedługo. Ochronę środowiska na wszystkich poziomach. Nie? No chyba że, możemy. chyba, że... Chyba, że nastąpi coś, o czym już tutaj właściwie kiedyś żeśmy sobie żartowali, czy tak straszyli żartobliwie słuchaczy mianowicie o te lockdowny energetyczne czy blackouty, bo to w zależności od tego czy to będzie planowo, czy, czy awaryjnie. No wydaje mi się, że coraz bardziej planowo, bo jeżeli w krótkim okresie czasu z sześciu placówek energetycznych, które mają zbyt niskie poziomy zapasów węglowych w kraju u nas zwiększa się ta liczba do 20 w ubiegłym tygodniu na początku a 3 dni później do 26 o czym monitoruje URE można to znaleźć na money.pl i business insider także coś jest na rzeczy dokładnie było to omawiane w sobotniej audycji Suma Sumarum bardzo szczegółowo ze wszystkimi niuansami i, i z, z tym, że tak powiem, z tą tragikomiczną intrygą, która jest w tym zawarta, że zima zaskakuje nie tylko drogowców, ale także górników, ciepłowników, planistów, urbanistów i w ogóle nie wiem kogo jeszcze. O, I szachistów. I szachistów. I szachistów. My to musimy tak niestety co jakiś czas pożartować, bo, bo chodzi nam o te punkty, żeby nas automaty nie wywalały od razu. Zaznaczę od razu, że poważniejsze tematy zostawimy na koniec, żeby nam się nie schrzaniły wszystkie parametry akustyczne, bo one są raz lepsze, raz gorsze. W zależności od, od tego, o czym mówimy na początku, to potem albo to się utrzymuje, albo ustępuje. Także różnie to jest. Więc wracając do tych zaskoczonych szachistów, którzy nie są w stanie strategicznie zaplanować zimy w pewnym przedziale czasowym w naszej strefie klimatycznej i nie wiedzą, że zamawia się węgiel latem, najpóźniej jesienią należy go dostarczyć na składy. Także zaczęły się planowe redukcje mocy maksymalnej produkcji energii elektrycznej ze względu na to, żeby rozłożyć te mizerne zapasy na poważniejszą zimę, bo jak wiadomo, ten okres ciężkich mrozów u nas nie jest zbyt długi, natomiast przedłużają się okresy, ja to nazywam takiego mokrego zera z wiatrem. Mokre zero z wiatrem to jest coś, co nie jest jeszcze skrzepnięte, jest bliskie zeru, natomiast ze względu na wilgotność powietrza proces pochłaniania ciepła z budynku jest olbrzymi. Jeżeli wiatr do tego się wzmaga, wtedy studzenie wszystkich domków jest yy, i małych i dużych, jest olbrzymie. Maksymalnie. 3 trzykrotnie większa konsumpcja paliwa niż przy suchym mrozie. Nawet tutaj mamy koło zera. To jest trzy razy większy pobór energii, tak widzę na piecu niż na tym, niż w przypadku na przykład minus 4, 5, które stabilne teraz bez wiatru jest za oknem. No i widzę, co się dzieje na kotle, że no, jest oszczędnie, no, po prostu ekonomicznie pracuje. No. Zupełnie inaczej niż dwa dni temu. Potwierdzam, praktyka to, to, to niestety weryfikuje, masz stuprocentową rację, dlatego trzeba się chronić przed mokrym wiatrem, zwłaszcza w pobliżu zera, bo to jest zabójca Twojej kieszeni. To też ze względów surwiwalowych jest istotne. Mokre ubranie jest w stanie szybko y, piechura załatwić. Zwykle a nawet pacjenta mi... do stanu odmrożenia. Tak. Y, na, natomiast ta suchsza pogoda bez wiatru, to y, mówię na minusie, to ona nie jest taka dokuczliwa i, i całkiem przyzwoicie sobie systemy grzewcze z tym radzą. Podobnie jest jeszcze... Jest się... dla oddychania, dla górnych dróg oddechowych w czasach Omikrona, czy jak to się teraz nazywa. Y, przestaw literki to wyjdzie Ci y, bardzo ciekawy <śmiech> przymiotnik po angielsku. Moronik. E, więc polecam. Tu różnym kalamburzystom to bardzo dużo podpowiada. Więc Omikron ma to do siebie, że w suchym, zimowym powietrzu zanika natychmiast. Więc y, oddycha się szeroko i zdrowo. Z takich ma powietrza arktycznych. Tak, no bo łatwo sobie wyobrazić, że taka kropelka rosy czy pary, cząstka, jest dla takiego wirusa czymś w postaci właśnie szybowca, na którym sobie lata. I właśnie metodą kropelkową najwięcej się tych zakażeń rozprzestrzenia i suszenie powietrza powoduje likwidację tych fruwających gadów. Wymrożenie na przykład, suszenie przez wymrożenie. Jest taka operacja na Syberii. Tam wieszają mokrą bieliznę na dużym mrozie. Jak jest wiatr, to to wysycha bardzo szybko. To, to powiesz, że to jest niemożliwe? Nie, to jest, Nie, tak... to jest błyskawicznie. Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak. Zjawisko sublimacji zachodzi czyli odparowania lodu, czyli mokrej z mokrego prania, które skrzepnie sobie, nie z powodu zakrzepicy, tylko z powodu zimna, odparowują te cząstki wody i, i to robi się suche. Potem jak się przyniesie do domu, to wystarczy troszkę to ogrzać i jest całkiem w porządku. No. To żeśmy przeszli z tematów klimatycznych na zdrowotne, ja wrócę szerokim łukiem powrotem do wista ogrzewniczego, bo to jest bardzo gorący temat, jak łatwo zgadzam teraz, sądząc po, po, po prezentacji nowego ładu ekonomicznego, tak powiem, z energii na ten rok najbliższy, który ja wwieściłem jakieś dwa ponad lat temu, że to nas czeka, no i wówczas powiedziałem, że ceny wzrosną co najmniej dwukrotnie. To się właśnie teraz realizuje, bo ceny gazu wzrosły o 83%, Dzięki tarczy antyinflacyjnej naszego hojnego premiera jeszcze nie zatwierdzonej przez Unię Europejską prawdopodobnie niebawem od nowego roku, czyli tak no, z dokładnym tydzień, będziesz płacił za gaz zaledwie 60% więcej. No to po dodaniu podwyżek trzech z obecnego roku da równe 100%. No to, ale tak, to ja już początek, początek ja już że rachunki dostałem i trzeba już przyznać, że tak i doskonale to wiem jeszcze trzeba podkreślić, że procent jest składany tak, jedno na drugie się nakłada delikatnie, wie pan to nie ten tam 50%, a ktoś się będzie kłócił, tak? no. także szykuj te tyły szykuj na duże bicie, tak no. powiem w skrócie, ale to to nasze lokalne podwórko, a na szerszym, naszym sąsiedzkim podwórku w związku z tym, że no jest taka ładna data, mówisz, że się zima astronomiczna zaczęła no i zgadnij, jakiego wista nam tu podyktował nasz dyktator energetyczny z Moskwy. No, czyżby jakiś nowy remontik? Yy, nie, na nie, nie, nie, nie, Bardzo elegancko zawistował, dyplomatycznie, mianowicie. Na punkcie granicznym Malno, to jest granica na Odrze między Polską a Bundesrepublik Deutschland. Tam, gdzie jest punkt pomiaru gazowy, tak na naszych sieciach. O, to o tym nie wiedziałem. Gazowy. To tam, gdzie się mierzy, bo tam się po prostu melduje, ile tam zapotrzebowania jest tam do krajowego operatora niemieckiego sygnalizowane, w którą mańkę, ile i tak dalej. No i Gazprom. To jest właścicielem rury przesyłowej tranzytowej pod którym Jamał no, musi to meldować, ile tam, to tam metrów sześciennych, a obecnie to w kilo czy tam mega, y, w godzinach się podaje, tego gazu ziemnego w ciągu tam doby godzinowo ile będzie przesyłał. Prawda? Rezerwuje tak zwaną przepustowość, bo ten regulator pilnuje, żeby był dostęp do rury tranzytowej i operatorzy niezależni także mogli się tam podłączyć. Nie? bo właścicielem rury jest Gazprom, to jest jego, tak? ale tym nadzorcą jest oczywiście Urząd Państwowy i to jest prawidłowo według normy europejskiej, więc Gazprom dzisiaj, nie wiem, tam bodajże na 12 godzin, z możliwością chyba przedłużenia, zawistował, że ma rewers gazowy, to znaczy, że gaz płynie z zachodu na wschód. To nie jest pomyłka. Czyli odbiło mu Odwrotnie, Marewę, czyli że tłoczy w odwrotną stronę, bo ma to, to, to jest symetryczny mniej więcej, gazociąg może tłoczyć ze stacji jednej do drugiej w lewo albo w prawo, w zależności od zapotrzebowania. Dzięki temu możemy zaimportować gaz do Polski z Niemiec, a potem jeszcze wyeksportować na przykład na Ukrainę, bo tak się robi czasami. To się zawiera kontrakty spotowe. PGNiG ostatnio, korzystając z tego, wyeksportował na, na, na, na różnych tam, chyba głównie ruskich gazociągach tranzytowych na Ukrainę jest ileś tam bodajże milion metrów sześciennych zamówionych awaryjnie z powodu tego, że były jakieś tam powiedzmy sobie niedomówienia między Naftogazem a Gazpromą, tak? No i Polska skorzystała i wyeksportowała i zarobiła i bardzo pięknie sprzedała ruski gaz na Ukrainę z, zaimportowany w Niemiec. To bardzo ciekawe geopolityczne rozwiązanie, które chyba zostanie z nami na dłużej, bo rosyjski gaz wyeksportowany przez Gazprom do zbiorników niemieckich dzisiaj, przez ileś tam godzin, być może to nadal trwa, jest tłoczony przez Polskę z powrotem do, no nie do Związku Radzieckiego, nie wiem, na Białoruś, która dzisiaj w osobie prezydenta Łukaszenki, tak, obłożonego różnymi sankcjami za braki w demokracji, powiedziała Białoruś, ustami Łukaszenki, to, że potwierdzamy, że jesteśmy gotowi jeżeli nam nałożą następne fakty, to no, mamy taką możliwość zamknięcia tych rurociągów tranzytowych, tak? Na ropę i gaz. to Powtórnie zostało dziś powtórzone, a w tym momencie Moskwa jeszcze raz MSZ u MSZ-u powiedziała, że mamy nadzieję, już nie przestrzegła Białorusi, która wcześniej została dyplomatycznie ostrzeżona, że to byłoby haniebne złamanie kontraktu. Moskwa tylko powiedziała dyplomatycznie, że ma nadzieję, iż prezydent Łukaszenka tego nie, nie zrobi. Ale o. Tylko nadzieja, prawda? Zestaw te fakty. No i to chyba wychodzi z tego kalamburu tylko jedno, że z dokładnością zegarkową, na początek astronomicznej zimy prezydent Rosji, która jest głównym dostawcą gazu ziemnego do Europy każdej, czyli zachodniej, wschodniej, centralnej, zawistował, że no, słuchajcie, my wiemy, która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia i to wszystko wiemy, mimo że mamy troszeczkę dziwny kalendarz, tak przesunięte święta i tak dalej. Ale jak się już zima astronomiczna zaczęła, to informujemy Was, że gaz e, e, wcale nie musimy zamykać rury, bo możemy robić reeksport albo reimport gazu z niemieckich zbiorników, które i tak są półpuste, albo półpełne, jak to woli. I wówczas się opróżnią. <grym> w samym środku zimy. Jeżeli nam... My, my tego nie mówimy otwarcie. Przecież nie możemy szantażować naszych kontrahentów, ale zgodnie z kontraktami, które się pozabierali, to wychodzi na to, że możemy rewersem ten gaz z powrotem zaimportować do Łukaszenki, któremu jest zimno. Musi się chłopina dogrzać, prawda? No jest. I... <śmiech> Bardzo tak ciekawa zagrywka. W Niemczech, prawda, to, to jest tylko sygnalizacja. To nie znaczy, że Putin zamierza złamać swoje kontakty długoterminowe i nie, bo broń Boże, tego nie zrobi, ale właśnie zasygnalizował, że jak przyjdzie pora na telesfora, to różne zawory mogą zostać pootwierane w dziwnych kierunkach bez złamania czegokolwiek. Wszystko będzie legart i zgodnie z kontaktami i będziesz miał chłopie w chałupie zimno. Zgadnij kto będzie miał zimny, najzimniej tej zimy. Wnioskuję z tej akcji dydaktycznej, że ci, którzy krzyczą najgłośniej, czyli dopowiedz sobie kto, bo Niemcy bardzo Cicho, a nawet coraz wyraźniej mówią, że do, z Putinem to się musimy w sprawach gazu porozumieć. I nawet tak jakby wstępnie żeśmy się dogadali, takie są jakby konsultacje w sprawach Ukrainy, bo Putin nam postawił ultimatum tutaj takie, wiecie, takie w sprawie NATO, że to za blisko podchodzi do granicy, ale będziemy kontynuowali rozmowy. To w piątek był postawiony, czwartek, piątek postawiono ultimatum, a w niedzielę prezydent Biden pęknął przy ustami, pękł, pęk, pękł. pękł ustami swojego doradcy strategicznego do spraw bezpieczeństwa pana Salifana, bardzo ciekawy życiorys, są no tak, no, że, no, tak konsultowałem się z Uszakowem, to jest jego ten, ten odpowiednik, że tak powiem, w randze generał Majora i tam sobie poroz, porozmawiali, że no będziemy kontynuowali rozmowy tak na początku stycznia, czyli, że do sześciu króli, jak mówi niedoszły nie prezydent Petru, do sześciu króli to mamy pozamiatane. Będzie wojna nerwów, co będzie z gazem. No zgadnij, jak pójdą w górę ceny na giełdach, że tak powiem spotowych. W związku Ale z tym, bo przecież rozmawiamy dopiero za, za kilka tygodni, za trzy dokładnie. Zwróć uwagę Zoro, jak tutaj eleganckim skokiem przed tematy militarne wlazły sprawy energetyczne. Oni też bardziej do kursu dla wszystkich. To nie wszystko, jeżeli chodzi o synchronizację zbieżności czasów. Oh, Kochany Francuzi dzisiaj mają któryś tam stopień zasilania w związku z tym, że w ciągu ostatniej doby już trzykrotnie osiągali pik energii i musieli niestety importować z zagranicy. A mają podobno bardzo mocny szkielet zbudowany na atomie. Ale ten szkielet przechodzi właśnie okresowe przeglądy. No bo tego roku pańskiego anno do 2021. Prezydent Macron, to chyba nie on, no bo Liquidité de France to jest taka spółka typu, no nie wiem, stołem Energia, tak? Prywatna już teraz, tak? Giełdowa, no działa znakomicie. Prężnie, no w tym roku jakoś tak zaplanowała przeglądy okresowe, że no, że w szczycie poboru energii robią przeglądy remontów, bo okazało się dwie elektrownie nie spełniają wymogów. Teraz w grudniu 21 no, proszę pana, mamy pęknięcia w korpusie, no. O, no w korpusie. Wyłączyć, je, trzeba wyłączyć awaryjnie. Do skończenia przeglądu. No nie wiemy jak długo po co to sprawa poważna na elektrowni atomowa, tak? Bezpieczeństwo ludności i tak dalej. E, czy już kojarzysz fakty, połowa, połowa dokładnie tych elektrowni w środku grudnia we Francji obecnie przechodzi rutynowe przeglądy. No to są właśnie, więc nie tylko u nas jakoś nie mogli wyczuć pory roku, to widać, że jest zjawisko bardziej powszechne. No i chyba będzie się rozprzestrzeniać na sąsiednie kraje. Słucham aktualnie takiego audiobooka, mianowicie o szumnym tytule Blackout, książka Marka Elsberga. Oczywiście sobie sprawdziłem autora, datę powstania i tak dalej. Otóż książka ukazała się drukiem w 2012 roku. Eee, ale wypisz, wymaluj opisuje taki właśnie teraźniejszy grudzień. Eee, no świetnie to jest napisane. Muszę powiedzieć, że słucham sobie przed snem, bo lubię takie kryminały <try> i trillery w jednym jednocześnie. Autorem jest austriacki pisarz, który studiował na jakimś bardzo dziwnym kierunku sztuki stosowane, czy nauki stosowane, nie wiem. Natomiast pracował w różnych zespołach i think tankach, tworząc plany strategiczne głównie dla koncernów od strony reklamy. Natomiast w jeden, jak to w jeden, gdzie najrozmaitsze ścieżki wywiadowcze się splatają. No Dziwnym trafem ten obraz jest taki fotograficznie dokładny. Wiesz tego, dlaczego to się... on jest taki spójny? Bo jest faktograficzny, bo jest oparty na grach wojennych, które były wykonywane w Europie i też w Stanach Zjednoczonych i zapewne gdzie indziej w wersjach ofensywnych i defensywnych. Te gry energetyczne, wojenne były przeprowadzane symulacje ataków na systemy przesyłu energii elektrycznej i też inne, bo one stanowią podstawę, że tak powiem, funkcjonowania wszystkich gospodarek. Są niezbędne po prostu do ich bezbłędnego działania i jest prawą oczywistą, że atak na infrastrukturę energetyczną powoduje totalną dezorganizację i efekty kaskadowe, wielowymiarowe, które są przecież głównym celem, zamierzeniem rozmiękczenia, że tak powiem, wstępnego w każdym konflikcie wojennym. Więc te gry wojenne były przeprowadzane i ja sam nie byłem tym mocno zainteresowany tak powiem, fachowo, tylko pojęciowo, żeby się zorientować, jaki jest wymiar tego, mniej więcej, jakie jest natężenie, kto to robi, to widziałem takich w wiadomościach dostępnych publicznie, kilkanaście, więc to nie jest teoria spiskowa, że to się odbywało, były z tego wnioski jakieś, było to dostępne, można było przynajmniej dotrzeć do wniosków, tak powiem, systemowych z tych ćwiczeń i z tych materiałów podejrzewam, że to troszeczkę lepszego gatunku skorzystał wyżerający z różnych kominów Ehe, Pan Elsberg, który jest, którego nazwisko jest znane, tak. typu przygód, więc to nie jest człowiek od wczoraj, jego, tak powiem, nazwisko no, sporo mówi, że to jest wiarygodne, no i nieoparte na... na, na w wymazach z nosa prawda, testerów covidowych, Tylko ma troszeczkę głębszą i zasadniczą e, historię. E, no ale, że jest bezpiecznym beletrystą, który to ubiera w, w, w szaty e, no powiedzmy sobie literackie, no to, to jest tylko plus, no bo dzięki temu nikt nie będzie mu robił żadnych wyrzutów, tak, ani zarzutów, to jest jeszcze ważniejsze oficjalnie, bo to wszystko jest przecież wymysł i teraz Tak, no wszelka zbieżność tutaj z prawdziwymi technologiami, możliwościami i konsekwencjami jest absolutnie przypadkowa. Prawda? I to załatwia, no, sprawy, że tak powiem, rachunków adwokackich. Tak, natomiast mnie się podobają tam opisy techniczne, jak powstają paradoksy energetyczne, które powodują, że system się sypie, żeby nie powiedzieć wali od razu. Jaką w tym rolę odgrywają tzw. inteligentne liczniki, jakie mają możliwości. Tego oczywiście tutaj nie będę rozwijać, bo, bo nie chcę spoilerować książki, która może być przyjemnym prezentem pod choinkę, jeżeli się ktoś tym interesuje, bo to są kolejne dni bez prądu w Europie i żeby nie było wątpliwości zasięg awarii jest gigantyczny. Od różnych pokazane są obrazy od, od różnych centrów kryzysowych, przez służby ratunkowe, przez kierowców, autostrady, barmanów, hotelarzy i tak dalej, dalej. Daje to do, do wyobrażenia, jak właściwie ta sytuacja. Będzie wyglądać, i, i my tutaj niestety niebezpiecznie dryfujemy w tą stronę, jak łódź, która nie ma paliwa, i która po prostu zmierza ku jakiejś niebezpiecznej sytuacji, czy to wodospadowi, czy to jakiemuś wirowi, który wciągają w otchłań. W związku z tym myślę, że warto sobie tego typu rzecz y, przeczytać. Nie jest to jedyna książka tego rodzaju, bo y, jest tego więcej. Drugą, którą bym polecił, ale to już bardzo gorąco, bo tamto już jest hardcore po całości, to jest y, książka amerykańskiego wojskowego, teraz y, nie pamiętam nazwiska dokładnie, natomiast jest to y, konkretnie wojskowy, który zajmował się analizami strategicznymi. Sekundę za późno, ja sobie w międzyczasie tutaj odczytam, więc tytuł Sekundę za późno który e, mówi o losach e, Stanów Zjednoczonych, które podlegają e, awarii prądu, ale w wyniku działań e, broni elektromagnetycznej. I to też jest tam napisane w, w sposób bardzo do, dokładny, psychologicznie uzasadniony. Tego typu pozycje pozwalają wyobrazić sobie, jak e, krucha jest tkanka społeczna i, i e, organizacja państwa, jeżeli pewne metody kontroli zawiodą. Nie ma zasilania, nie ma kontroli, nie ma nadzoru, nie ma podatków. Nic nie kupisz, nic nie sprzedasz. No i przede wszystkim nie ma prawa, czyli jest bezprawie. To jest najistotniejsze, najbardziej bolesne, na co nikt nie jest w praktyce gotowy. Mówię o ludności cywilnej, a też i ludności wojskowej, jeżeli tak można powiedzieć. Też chyba nie do końca, jeżeli koszary nie mają awaryjnego zasilania, to, to sam rozumiesz, jaki będzie efekt czegoś takiego zjawiska. Myśmy już o tym mówili y, tam kilka odcinków wstecz. Y, w, w, w, wówczas tu mnie hamował, jak to, to niemożliwe i tak dalej w tymże sensie, że y, no, za bardzo mogliby być słuchacze tym y, przerażeni, a to się okazuje, że Historia rozwija się w tak zawrotnym tempie, jeżeli chodzi o te braki energii, błędy w planowaniu, zielone łady, tam farmy wiatrowe, które nie dostają wiatru, panele, które, że tak powiem, nikną w mroku pod śniegiem. Także to wszystko przed nami jest i tu się okazuje, że na wysokich szczeblach władzy jednocześnie rozgrywają się gry strategiczne, o dominację przy pomocy właśnie energii. Energia jako broń polityczna i olbrzymia siła nacisku, która, że tak powiem, swoją masą i swoim dogłębnym znaczeniem jest w stanie przewrócić każdą gospodarkę. No Niestety, jak powiedziałeś, dryfujemy w radosnej Nirwanie, w oczekiwaniu na Polski, Ład, czy tam inne wynalazki. Dla, dla nadwiślańskich Indian, a prawda rzetelna jest taka, że w ciągu zaledwie jednego dnia, bo te dwie wiadomości, które zdecydowałem, pochodzą z czytanki dzisiejszej, czy linków bieżących, nie są to jedyne wiadomości z tej półki, tylko te najważniejsze, które ja wybieram. No i one są już na tyle alarmujące, że na no podnoszą no włos na głowie no, prawda przy tych, przy tych małych objaśnieniach naszych artystycznych w coś że tak powiem żartobliwym no to czujesz chyba mam nadzieję grozę tego tego co, co, co ma miejsce bo tutaj trwa nad naszymi głowami bardzo poważny targ czy negocjacje czy jak to nazwać już na granicy działań militarnych. No bo to jest broń ekonomiczna, też quasi militarna. Zresztą Putin tego nie ukrywa, bo postawił ultimatum i gdzieś w zeszłym tygodniu na działania powiedzmy sobie publicystyczno-polityczne różnych oficjeli europejskich, między innymi nowej minister, ministerki obrony Niemiec z nowego rządu, która wybrała się na Litwę, żeby tam wesprzeć swoich żołnierzy, którzy w nie wiem, 50 czy 150 tam stacjonują, żeby bronić demokracji. Tak, no. I jesteśmy sojusznikami pewnego układu zbiorowego bezpieczeństwa, które Putin uważa za zagrożenie strategiczne, no i odpowiednio do tego kształtuje swoje działania i wprost to jest pierwszy taki wypadek w ogóle w historii, że tak powiem, rywalizacji wschód-zachód, czy NATO-Rosja, czy NATO, reszta świata, czy cokolwiek, jakbyśmy tego nie sformułowali. Jeszcze takiego ultimatum nie było. Nasze media tego jakoś nie, nie zdołały dostrzec albo skomentować, czy zrozumieć głębi te, te, tej konfrontacji, bo ultimatum jest absolutnie czytelne. Putin to przedstawił przez swoje Ministerstwo zagranicznych, przez różne media, do których ma dostęp. No i to jest całkowicie czytelne. Jeżeli Brzmi to tak, jeżeli zamierzacie dalej kontynuować linię, ja tu jeszcze małe wyjaśnienie, nie jestem ani jego rzecznikiem, ani jego zwolennikiem, ani poplecznikiem, ani nawet sympatykiem. Jestem... Tak, tak, to trzeba koniecznie zaznaczyć, żeby nam przypadkiem punkty po niewłaściwej stronie nie zapisać. Jestem wnikliwym obserwatorem i relacjonuję to, co on powiedział. Jego tekst literalny oraz dodatki semantyczne tłumaczące to, co on ma, chce przekazać, prawda, po przeczytaniu mediów rosyjskich, to na ten temat mówią. Więc mówi wprost i to jest już, no nie da się niestety inaczej zdecydować, że jeżeli chcecie na to, zbliżać się do mojej zachodniej granicy, tak? która jest moją główną barierą strategiczną od czasów niepamiętnych, a na pewno od kilkuset lat dla do naszej doktryny obronnej, strefa buforowa Rosji jest sprawą najważniejszej rangi, wagi. Było to widać podczas wojen światowych napoleońskiej i wojny z Hitlerem i nadal utrzymujemy ten status quo. To jest najważniejsza granica z, z tym wymogiem utrzymania jak najszerszej strefy buforowej. Zdemilitaryzowanej albo pod naszą pośrednią lub bezpośrednią kontrolą polityczną i i wojskową, czy jaką tam, tak żebyśmy czuli się bezpieczne, że tam na tym terenie nie ma y, środków rażenia, które mogą nagle zostać y, uruchomione przeciwko nam y, nasze witalne cele gospodarcze, rolne, y, społeczne i tak dalej, które mieszczą się w Rosji środkowej, czyli na płaskowyżu, który jest łatwo dostępny, prawda, w, w głębokości rzędu zaledwie kilkuset kilometrów. Czyli na tym terenie nie może być rozmieszczonych żadnych rakiet średniego zasięgu zwłaszcza z głowicami atomowymi, których nasze systemy ostrzegania i przechwytywania nie będą w stanie nawet wykryć, już nie mówię, zneutralizować. Wobec powyższego oczekujemy i że nie będzie na to się zbliżało do naszej granicy, zwłaszcza z tymi nowymi systemami ofensywnymi, rakietowymi w szczególności, bo negocjacje na temat nowych tam systemów zbiorowego bezpieczeństwa zostały zerwane, a stare układy po prostu utraciły moc i na tym terenie jest praktycznie bezkrólewie, no bo można już instalować różne rakiety, zwłaszcza tego pośredniego zasięgu do kilku tysięcy kilometrów, które Rosje najbardziej tu bolą i, no i oni się ewidentnie tego obawiają. Wobec powyższego, że istnieje takie zagrożenie, że NATO zamierza tego typu rozszerzenie swojej potęgi militarnej na tym terenie buforowym dalej kontynuować, no to widzimy zagrożenie i będziemy musieli zareagować. I tu jest czerwona linia namalowana przez Putina przy łączeniu Ukrainy do NATO, czy oficjalne, czy nieoficjalne, czy rozmieszczenie tam jakichś nowych systemów rakietowych i tak dalej. To jest czerwona linia nieprzekraczalna, po zrealizowaniu której będą musieli przedsięwziąć aktywne środki no, zapobiegawcze, tak? ofensywne, nie tylko obronna, ale też ofensywna, czyli broń hipersoniczną i tak dalej, którą pokazali, że mają, ona jest skuteczna, tak? No, czyli nie ma systemów, że tak powiem, przeciwdziałania na, na broń hipersoniczną w posiadaniu Rosji i Chin, które stały się niedawno ich bliskim sojusznikiem, tak? No, poważne, powiedziałbym, negocjacje, poważne ultimatum, jeżeli będziecie dalej kontynuować, to będziemy zmuszeni do przyjęcia postury obronnej, czyli wojennej, nie boimy się tej wojny, to jest ciąg dalszy tego ultimatum. Jesteśmy do niej przygotowani, nie chcemy jej, nie pragniemy, nie dążymy do niej, ale jeżeli nas do niej zmusicie, to my ją przyjmiemy na klatę. No i ostatnia wiadomość. Wszystkie symulacje, tutaj się tym nie pochwalili, ale to zacytuję, może wyniki amerykańskie, które były przeprowadzone dotychczas na tym teatrze wojennym, bo tak to się w slangu tym nazywa, Wychodzą gry wojenne przeprowadzone przez NATO. Próżnych tam konfiguracji. Wychodzą niestety na niekorzyść. To znaczy, że te konfrontacje Rosja w obecnym stanie wygrywa, że tak powiem, z rękoma w kieszeniach. No to dodajmy te wszystkie fakty, które zostały tam zabrane, no i zsumujmy z tymi dywagacjami na temat energii, która jest pierwszą bronią którą Putin używa w rozmowach z Zachodem i z nami w szczególności. No bo to jest broń, tak powiem, non-little. To jest broń niekinetyczna, tak? Pokojowa. No, czy nakręca Nieśmiercionośna. I, i to nikt, jest tylko taka właśnie... Nikt nie umiera, tylko jest mu w tyłek zimno, tak? No, ale dydaktyczna, mocna. Ta broń już jest tak powiem zawistowana 21 grudnia, zgodnie z kalendarzem. Wszystko działa. No, no i, ale wcześniej wyprzedzająco ten list strategiczny, że jeżeli tu się nie będzie, nie dogadamy, no to, to nie tylko gazy, prądy, ale będziemy się bawić tak naprawdę na ostro. Jesteśmy gotowi do tego. No to nie przestrasza. My się niespecjalnie Was boimy, a w ogóle to sądząc po tych prześmiewczych artykułach, które przecież nieprzypadkowo się pojawiły tu ze wschodu. Powiem szczerze, że oni się tak, tak jak nie tak jakby się na te zabawę cieszą, że to będzie kolejna okazja, żeby poćwiczyć, ale to już tak na ostro, nie? Nie na poligonach tam, że tutaj markujemy zabawy. Nie, My to się, jak chcecie, to my się pobawimy na ostro, bo my mamy nowe zabawki. Musimy je przetestować. I tak no to wygląda. I, I broń Boże no. się tego nie cieszę, bo my będziemy tym polem zabawy. I co by. Właśnie... To zagraża naszemu zdrowia, zdrowiu i wręcz życiu. To, to, to, to jest naprawdę, że będzie zimno, to wiesz, to przeżyjemy, ale, ale tu jest mowa o poważnych sprawach. I no, i to, to być właśnie... może nasza mądrość strategiczna polega na tym, że o tym niczymy, nie będziemy się wychylać. Nie wiem, trudno mi zgadnąć. No. Bo, może ty przedstaw swoją opinię, czy. Milczenie na ten temat to jest przejaw mądrości strategicznej, czy braku jakiejkolwiek strategii, czy może, no nie wiem, czy może ktoś ma pełne gacie, no nie, nie rozumiem, może z komentu, jak ty to widzisz ze swojej strony? Ja to widzę w ten sposób, z punktu widzenia strategicznego, że no nie powinno się jednak kopać niedźwiedzia. Im lepsze neutralne relacje, tym lepiej, szczególnie ze względów gospodarczych. A nasz kraj no niestety no nie jest wagi ciężkiej, to nie jest nawet waga średnia, także nasze punkty przetargowe są tutaj blade, a w związku z też z postawą naszego jak dotąd ulubionego hegemona, no to widać, że niespecjalnie się przejmują naszymi dalszymi losami, ani też czy nasze interesy będą zabezpieczone, czy też nie. Terytorium jest jak zwykle potrzebne do celów logistycznych, także nie spodziewam się tutaj specjalnych pomocy ani sojuszniczych, ani biznesowych. To wszystko wygląda słabo i w związku z tym no, też nie podoba mi się to i budzi to mój duży niepokój, że tak szybko te zmiany następują i dryfują niestety w złym kierunku. Powiedziałbym jeszcze tak, że ostatnia audycja, która była głównie ekonomiczna, no to dla mnie była bardzo uspokajająca, bo była tylko o podwyżkach, o kryzysie, o trudnościach w zaopatrzeniu, o stopach procentowych, kryzysach walutowych i bankowych. Także relatywnie spoko, max, tak to powiem, naprzeciwko tych innych kłopotów, które się tutaj szykują. Dlatego jako ekonomiście takie teksty, mnie się to zawsze bardzo podoba, bo czymże jest kryzys? To jest tylko nowe rozdanie układu odniesienia, nowe warunki, w których musimy sobie zyskać nowe przewagi, rozpoznać to wszystko, kto wróg, to przyjaciel, co się da załatwić, a co nie. No i przeregulowanie oczywiście układu odniesienia będziemy mieć nieco niższy poziom komfortu. Natomiast poważne zagrożenia militarne to jednak w naszych kategoriach wiekowych już ponad 70 lat po II wojnie światowej no to to już no wydaje się jakby nierealne i tak dalej. A to wprost przeciwnie. Tutaj to zagęszczenie zdarzeń na świecie, które jednak przed do konfrontacji i rozpala te ogniki w różnych miejscach. Widać, że ten układ na świecie jest już przesilony bardzo i no wielu ja już to mówiłem wielokrotnie, że wielu siłom zależy, a żeby to przetasowanie było możliwie po ich myśli przeprowadzone. No to przecież w tak to, to każdej konfrontacji na tym się zasadza, że nie próbujemy ugrać maksimum możliwe, a nawet jeszcze lepiej, <śmiech> jakby się dało, no bo mamy sprzeczne oczekiwania i wizje i interesy od naszych konkurentów, rywali, a potem otwarcie mówiąc, wrogów, tak? Więc <śmiech> no tak działa świat. No nie ze wszystkimi możemy być przyjaciółmi, bo się okazuje, że będziemy się starać, no ale i tak dochodzi do konfliktu. zwłaszcza kiedy Micha jest już nie tyle półpełna, co półpusta i większość środków została rozkradziona i kredyty trzeba spłacać i no niestety przychodzą jeszcze dodatkowe wiadomości, karne odsetki i tak dalej, a potem się okazuje, że to wszystko i tak jest bankrut. No to sam rozumiesz, że no trzeba wybrać, kto będzie trzaskany wrogi, jak to mówią u nas na ulicy. W każdym razie ja bym nie drażnił, nie drażnił niedźwiedzia, bo jesteśmy bezpośrednio energetycznie uzależnieni. Tym bardziej, że zielone łady nam przykręciły wydobycie węgla. Tego nie da się zrobić w krótkim czasie. Zwiększyć mocy przerobowych. I no zostaniemy z gołym tyłkiem na mrozie. W zielonym ładzie. Proszę. Teraz już białym. <śmiech> I'm dreaming of a wild Christmas. No to marzenia się spełniły. Wiecie, kolacja przyświeca, jak zwykle. No tak. Także proszę Państwa, to coś my sobie tam kiedyś bali, na podstawie naszych analiz długoterminowych. Zoro tu znacznie dłużej analizuje sprawy na świecie. No to nie są takie teorie spiskowe, ani mrzonki. My sobie tutaj tak żartujemy, ale ileż można się martwić? Myśmy się to już tak zasadniczo martwili kiedyś, także wow. już martwimy, coraz mniej. To było, kochany, to już tak pod, pod dychę dochodzi, to 8-10 lat temu, bo te plany wtedy były, że tak powiem, analizowane na poważnie, nie? Jak zładować tę wielką górę długu, która i tak się musi zawalić. I to były to różne takie wersje, prawda? Wersje, perwersje, tam wszystko było rozważane i myśmy tam doszli do różnych wniosków, tak powiem prognostycznych, że no, takie, no pewne stałe, tak powiem fragmenty gry chyba będą rozgrywane. No i energetyka i no i te ataki na systemy przesyłowe i tak dalej, to wszystko przecież było już wtedy tak jakby z gruntu wiadome. A, a czyż to nie tego roku Klaus z kolegami ogłosili, że lockdown energetyczny i sabotaż w tym zakresie jest dużo bardziej prawdopodobny niż same epidemie? Prawda? No bo chyba on powiedział, że to no. następne rzeczy to już nie mikroby, lecz no, bardziej jakieś stuksnety inne historie, które mogą tam stukać po tych sterownikach PLC, tak ich stukać, że już ich zaciukają, że tak powiem. I to się okazuje, że zewsząd te, te sygnały do nas docierają yy, i stają się coraz bardziej realistyczne. To, co uchodziło za, za zupełny absurd, po prostu fantasmagorie. Teraz się okazuje, że technologicznie, no wiecie, panie rozumiecie, ale no, my tutaj mamy jakieś trudności, yy, braki paliwa, nie mamy podtrzymania takiego, owakiego, a to remont nam wypadł, bo ktoś przegapił, no różne takie... Częściowo organizacyjne, częściowo technologiczne, ale też e, całkiem mnóstwo się okazuje z sytuacji takich, że są różnego typu backdory pozostawiane. E, rzekomo nie wiadomo przez kogo, ale, ale działają. <grym> jak to nie wiadomo. Bo tam, bo, jak, no, ja... <grym> jak to nie wiadomo. Niektórzy to nawet się tym chwalą, tylko trzeba tego poszukać. No. To nie jest tajemnicą w środowisku tych, tych gości, którzy się tym zajmują, programistów, bo oni zmieniają robotę, czasami szukają lepszego pracodawcy, no i przy okazji coś wychodzi, prawda? No, bo, bo, bo, no, bo ale... muszą się pochwalić, co robili. No, to robiliłem to i tamto i no. To tak, tu zatrzymałem wszystko. elektrownię, tam przegrzałem kocioł, tam coś wyciekło to, do oceanu. No proszę Pana, tam w darknecie już dawno zostało sprzedane, już to wielokrotnie. <śmiech> Wystarczy zajrzeć, no. nie zachęcam, bo to wiesz, no. tak jakbyś sobie krzyżyk na plecach malował, ale jak chcesz się dowiedzieć, to będziesz wiedział. No. No właśnie, ale nie trzeba sięgać aż tak głęboko, jeżeli się analizuje zwykłe źródła, tylko nie takie, że tak powiem, popularne, populistyczne, tylko bardziej fachowe. No to tego typu zagadnienia są szeroko omawiane jako konkretny problem technologiczny, organizacyjny i, i, i strategiczny, czy to na forach energetyków, czy, czy w różnych gospodarczych działach. No chociażby taki śmieszny Manny.pl czy Business Insider, co z zeszłego tygodnia i z ubiegłych też, gdzie się przewinęły te rzeczy eee, i wpisały się już w nurt taki oficjalnie dostępny. To, co kiedyś uchodziło za niemożliwe, jest podane do opinii publicznej. Wiesz, co to znaczy w sensie prak praktyologii? To jest po prostu upublicznienie, czyli wstępne masowanie opinii publicznej na szok, który nastąpi tak, aby nie był drzgocący, że o przecież my, przecież my o tym nie wiedzieli. No jak to? To jest niemożliwe. Nie, wiedzieliśmy. To takie media o tym informowały niedawno, także to, to jest niechilnowi, to jest coś właśnie Przygotówkę. Tak, tak, no zrozum, że to, to, to, to, to, to, tradycyjnie jak to w, w mediach jest, że. Właściwie są trzy etapy, tak? Że to mamy teorię tak zwaną spiskową, że to proszę pana tylko oszołomy to studiłem tam gdzieś w zakamarkach, w niszach internetu i to wszyscy się z tego śmieją, ha, ha, ha, a płaska ziemia i tego, no tak. To było kilka lat temu, nie? W naszym gronie omawiane. Potem jest moment taki właśnie ten publicznego lansowania, że nagle świat odkrywa. Amerykę po raz kolejny, tak, że o, to, ty, to, to jest możliwe, nie, tu, my napisali na Onecie, nikt nikt przedrukował, jest, tak, o, ale nie boimy się, kurde, teraz tyle tych strachów, daj pan spokój, święta idą, nie będziemy już się straszyć nawzajem, prawda, no i potem Benz, z tyczeń przychodzi i się zrealizował, patrz pan, to oni o tym mówili, to nie te oszołomy tam osiem lat temu, o tym już nikt nie pamięta, Onet o tym napisał w grudniu, o. Czyli to właśnie, to nic nowego, przecież to wszyscy wiedzieli, tak? Dlaczego? No bo to, wie pan, niedopatrzenie było, myśmy się tu nie zebrali, za późno, żeśmy to przeczytali na Onecie w grudniu, żeśmy nie zdążyli już tu przy, przestawić tych naszych planów, rozumiesz? No, i wszyscy są happy, nie ma winnych, stała się tragedia, a lud wierzy w to, że to był przypadek i nawet nie no przecież nie mówi, zaraz, ale przecież tu się nic nie zgadza, że to tak nagle wyszło, i, a przecież to było omawiane 8 lat temu. Nie! To było w grudniu omawiane, tylko żeśmy nie zdążyli się do tego przygotować. No bo tak, grudzień prawda, tak. święta, rozumiesz, i tak zwana normalizacja, gwałtowna, szybka, ta, ta, natychmiastowa normalizacja sytuacji, która wcześniej była nie do pomyślenia, a teraz już jest właściwie taka oswojona, bo przecież żeśmy o tym wczoraj słyszeli. I my. To jest na wielu tak. poziomach. A głównie chodzi o znieczulenie tego Kowalskiego, który przeżyłby niesformny w poznawczy, że no zaraz coś wybuchło, tego, tu nie ma tego owego i tego, ale przecież to jest zaraz, to, to rząd nie pilnuje, tu opracowuje takie nowe plany podatkowe, tarcze antykryzysowe, antyinflacyjne i on tego nie dostrzegł. No jak to kurde nie dostrzegł? Przecież ja to wczoraj na Onecie przeczytałem. No właśnie, ale w większości to są stare kotlety dla tych, którzy się tematami zajmują, natomiast tak czy inaczej zdarzają się takie właśnie niespodziankowe wyskoki, bo w każdej sytuacji, kiedy dochodzi do takiej gwałtownej i ostrej konkurencji, jednak niektórzy z graczy są w stanie pociągnąć za spust ostro i zaskoczyć drugą stronę i wtedy sytuacja wymyka się spod kontroli, bo ten scenariusz nagle zamienia się w działania gwałtowne i wtedy yy, dużo się dzieje, szybko się dzieje i nie wszystkie rzeczy są przewidywalne. Ponadto zwykle inni gracze też korzystają z sytuacji ja to nazywam, kiedy duży dusi dużego to mały dusi małego i wtedy mamy najrozmaitsze historie, a to z kurdami, a to z, z turkami, z Afganistanem, z różnymi historiami tego typu i wtedy m, dzieją się dziwne rzeczy, a dzieje się ich tak wiele, że praktycznie e, śledzi się wyłącznie e, główny wątek, a żadnych innych e, się spraw e, nie dostrzega. Z ciekawych tematów, e, jeżeli chodzi o to masowanie publiki, to w Izraelu nie tak dawno, bo jakieś y, półtora tygodnia temu, może trochę mniej, y, rozpoczęły się sondaże opinii publicznej, jak oceniają konieczność ataku y, prewencyjnego na Iran. No i otóż y, ponad 50% bodajże 56% zdecydowanie y, opowiedziała się za atakiem prewencyjnym jako uzasadnionym, koniecznym i chroniącym egzystencjalne przetrwanie Izraela. Niewiele tam było przeciwników, trochę było takich niezdecydowanych. I to też już jest sygnał, że badamy opinię publiczną, dyskutujemy, niech się przyzwyczajają. Wydaje mi się, że to za pewien czas będzie potrzebne. No, może nie za tydzień, dwa. Natomiast w horyzoncie paru miesięcy będzie. Ja tutaj typuję wiosnę, jednak. I znowu cykl podróży dyplomatycznych do Stanów, gdzie przedstawiane były harmonogramy możliwości ataku i tak dalej, jakby to mogło wyglądać. Ameryka, widać, że odpycha ten temat od siebie jak najbardziej stara się to zneutralizować, zniechęcić dobrym tego przykładem jest brak samolotów cystern do tankowania myśliwców bo z Izraela do Iranu w jedną stronę jest nawet tysiąc kilometrów także dla takiego samolotu byłaby to podróż tylko w jedną stronę zasadniczo muszą się zasilić w, w podróży. Amerykanie zgłosili pewne opóźnienia w produkcji, w przygotowaniu tego sprzętu. Nie są w stanie zdążyć na czas i tutaj widać takie właśnie działania y, zniechęcające, y, które no, mają y, odwrócić uwagę od ostrych działań wojskowych. No to jeszcze dochodzą tam do opóźnienia w dostawach, załóżmy, tych systemów antyrakietowych i tak dalej, bo one są horrendalnie drogie i tam są kłopoty z komponentami, między innymi te układy scalone i tak dalej, to są różne wymówki i są samoloty, te, które stanowią trząt tej nowoczesnej napaści, czyli te tak zwane niewykrywalne f e 35 które jest znakomicie opóźniają prawda, ich dostawy, więc to chyba nie jest przypadek. Kilka takich rzeczy naraz. Amerykanie skłodzili swoich przyjaciół na Bliskim Wschodzie, no, dali im lodowaty prysznic. Gans miał poważne chyba z tego tytułu kłopoty, bo musiał no, sporo energii w to włożyć, żeby wyjaśnić, jakim sukcesem była podróż do Waszyngtonu, skoro była fiaskiem. Więc, więc no to, to, to, to, to może nas trochę bawić, a, ale powinno chyba cieszyć że to ryzyko, które niedawno się pojawiło na horyzoncie szybkiej eskalacji opadło, bo sami sam rząd nowego premiera Beneta przyznaje, no, że w tych rozmowach zewnętrznych, że oni bez pomocy Amerykanów nie są w stanie przeprowadzić udanej kampanii, są tego świadomi, że ich współpraca operacyjna amerykańska jest niezbędna, no, chociażby po to, żeby nie doprowadzać do jakichś nieprzewidzianych sytuacji, które no, w tej konfiguracji byłyby wręcz nieuniknione. Czyli muszą to skonsultować, czyli Grant musiał pojechać na te konsultacje, pokazać swoje, swoje plany operacyjne planistom w Pentagonie, jak to ma wyglądać, żeby dokonać tych ostatecznych poprawek czy tam harmonizacji różnych tam systemów, tak? No i ta podróż niestety w tym, na tym etapie organizacyjnym, planistycznym już te, no, spełzła na niczym, spaliła na panewce, bo Amerykanie po prostu Powiedzieli, że nie są gotowi do tych konsultacji, bo brakuje tutaj tego i owego, tego uzbrojenia, i innych rzeczy. A w ogóle to mamy inne problemy teraz na świecie. Więc e, krótko mówiąc, patrząc z mojej strony, czyli z perspektywy Warszawy e, i, i Tel Aviv, e, e, Amerykanie włożyli chwilowo, nie, nie ostentacyjnie, broń Boże, nie obrażając nikogo. Do zamrażarki. No, wiemy, że was tam boli, ale na razie jeszcze was nikt nie bombarduje. Bomby atomowej w, w Teheranie nikt nie widział, także y, dajcie sobie na luz. Na razie, siano jest w stajnie więcej i tam się może pożywić, a później zobaczymy. Na razie nie, wiem, nie ustalamy daty tych dalszych następnych konsultacji, czyli ad kalendarz Greka za kilka miesięcy, czyli wedle kalendarza dyplomatycznego to by wskazywało między y, Bożym Narodzeniem a Wielkanocą muszą nastąpić jakieś y, kolejne runda konsultacji. I tu pewnie będą y, jakieś no, wizyty dwustronne tych y, ludzi średniego szczebla, Saliwana i tam innych y, y, podróżujących y, ruchem wahadłowym między Avivem a Waszyngtonem, żeby to ustalić. Prawda? Jakie, gdzie, kto z kim będzie te następne rozmowy techniczne odbywał. Więc, z mojego punktu widzenia strategicznie to jest jakby zamrożenie na kilka niedługich miesięcy tego gorącego, palącego problemu, który wyglądał na wrzut, który niebawem pęknie. No to jest dobra wiadomość na święta, no bo daje nam tę gwiazdkę pomyślności, pokoju w Betlejem. Tam się na razie nie będzie dużych fajerwerków, tak? No, tak ja, ja myślę, że można się spodziewać nawet nie tylko na Boże Narodzenie, ale te ostatnie sygnały, dają nam jeszcze kilkanaście tygodni więcej. Czyli po prostu wiosnę, a może, kto wie, coś się zmieni. Zresztą ja tu musiałem się odsunąć, bo mi tu... Kot mnie tu atakuje czułością. <śmiech> I <śmiech> I tak ja do tej pory przyszedł. <śmiech> te zimne dni, to no docenia tak. te gesty przyjacielskie. Właśnie obdarza mnie tutaj bardzo ładna kotka yy, yy, tutaj z sympatią i, i obawiałem się, że mi maszeruje po klawiaturze komputera. Nie wiem, czy zrezygnuję, czy będę ją musiał wyprowadzić. No nie rezygnuję. Przepraszam na dwie sekundy, tylko ją wyłączę. Już jestem. Jej czułości były nie do opanowania po prostu, także musiałem ją wyprowadzić. Kobiety e, tak, tak mają. No. tak mają. Szczególnie zimą, bo y, zimą y, nie lubią wychodzić na zewnątrz. Przebiegną się na chwilkę po, po głębokim śniegu i już za trzy minutki są z powrotem. No ja ci mówię, że to jest kobieta. Kocice tak mają. Bo tak, obieca, tak. No i te w ogóle to jest, mają wspólny rys taki. No. Kobieta w ognisku domowym się przydaje, no. Zwłaszcza zimą. Co no. tu dużo gadać. Tworzy bardzo miłą atmosferę i no, bez niej dom nie byłby domem z całą pewnością. ale Wróćmy na, na Bliski Wschód, więc jeszcze tak. Te, te wszystkie wesołe przypadki ministra obrony oczywiście Irańczycy zauważyli. Nie omieszkali sobie zrobić z tego śmiechu fichów. I wszystko to oczywiście wywalili w swojej prasie. Co ciekawego, przewinęła się mapa, która nie była dokładnie ponazywana. Była to mapa różnych znaczników, mapa Google mhm. na terenie Izraela. I tytuł pierwszej strony Times of Teheran bodajże, tak się to chyba nazywało. Jeden fałszywy ruch i trzy kropki, coś w tym rodzaju i zaznaczone kilkadziesiąt no, może nawet kilkaset celów różnego typu z, z jakimś y, komentarzem nie budzącym wątpliwości. Y, to w nawiązaniu może wy zaczniecie, ale my skończymy, ty, więc y, widać, że ta sytuacja y, nie jest już taka klarowna jak kiedyś. Y, nie ma już takich buńczucznych zapowiedzi. Widać, że bez Amerykanów... W, te sprawy nie mogą być rozegrane, bo to są zbyt poważne rzeczy, które ryzykują rozpętanie już potyczki kontynentalnej z perspektywą rozwoju. Także nikt chyba z poważnych graczy nie chcę sobie zaprzątać y, głowy tymi interesami relatywnie o małym zasięgu, ponieważ y, radykalnie odwracałoby to uwagę od wielkich interesów, które no, zmierzają w zupełnie inną stronę, bo jednak to centrum biznesowe jednak y, przesuwa się w stronę dalekiego wschodu. No, Chińczycy mocno pracowali przez kilkadziesiąt lat, żeby właśnie tak to wyglądało z fabryką świata mają e, e, największą liczbę miliarderów i milionerów liczonych na głowy i też e, czyli per capita i per kapital e, e, czyli suma kapitału który trzymają w ręku jest rzeczywiście e, największa też w, w liczbach tych e, tradycyjnych czyli nominalnie w dolarach czy, czy, czy przeliczymy to na E, minbić, czy cokolwiek innego. Niestety po prostu są potęgą finansową już dzisiaj. Numer jeden na świecie, jeżeli by dokładnie, e, uważnie na to spojrzeć. Stany Zjednoczone są na pozycji numer dwa. Nie chcą, to tej, jest tej sprawa naturalna, tego miejsca zaakceptować, więc e, dochodzi do nieuchronnej konfrontacji. No i Chińczycy z perspektywy strategicznej niestety są skazani na wygraną w tej konfrontacji, no bo takie były do tej pory koleje dziejów. Jeżeli naturalnie popełnią jakichś grubych błędów, na co niespecjalnie powinniśmy liczyć, dlatego że państwo chińskie ma nieprzerwaną historię z różnymi poważnymi perypetiami, ale to ta historia jest ciągła kilku tysięcy lat. To jest najdłużej trwające imperium światowe, jeżeli chodzi o dokonania historyczne, mimo tych wielkich perturbacji. No i dążą obecnie do tego scalenia wszystkich swoich różnych tam terytoriów, czyli jak oni to nazywają, wszyscy Chińczycy pod jednym niebem, czyli pod jedną władzą zwierzchnią. Niebo to jest u nich synonim władzy zwierzchni, tej, tej, tej, tej, tej, tej władzy boskiej niemalże, tego wspólnego nieba, tego jednego cesarza, czy jednego komisarza, czy jednego pierwszego sekretarza. Jakby to nie nazwać, to Xi Jinping wszystkie te kryteria jest taką historycznie spełnia po tych nowych yy, zmianach które w, tych, w tych dyrektywach Komitetu Centralnego. Więc yy, no. No coś się poważnego zmieniło w tym krajobrazie międzynarodowym, w światowym w szczególności w Azji. No i do de, tej rozgrywki z dotychczasowym hegemonem musi dojść. Po prostu takie są realia. No i niebawem chyba dojdzie i to jest główne zmartwienie Stanów Zjednoczonych cierpiących na poważne problemy wewnętrzne, bo tam trwa, y, rozwija się y, rewolucja marksistowska tej nowej fali, tej rewolucji kulturowej, która nabiera rozpędu od kilkudziesięciu lat i obecnie tutaj weszła w stadium no powiedzmy sobie paroksyzmu tak? z różnymi tam idiotycznymi wykwitami typu Black Lives Matter i New Critical Race Theory wprowadzaną obecnie o dziwo czy użyciu Ministerstwa Oświaty, amerykańskiego, federalnego biura do przedszkoli, już nie mówię nawet do szkół powszechnych, do przedszkoli. Pięciolatki są tego uczone. Tak zwanej e, krytycznej teorii rasowej, która mówi jej założenia, że każdy biały to co do zasady jest rasistą, bo tak się rodzi. Więc wiadomo, że oni wybili Indian i uciskają mniejszości, w szczególności czarnych latinosów i tak dalej, więc no, to każde dziecko już wie, jest tego uczone w <śmiech> szkoły, więc no dopowiedz sobie całą resztę w jakim teatrze absurdu i schizofrenii się zanurzamy no i to akurat w momencie tej najważniejszej konfrontacji rozumiesz, że z mojego punktu widzenia to nie może być przypadkiem, skoro tego typu plany edukacyjne są przygotowane przez dziesięciolecia. Tak? No. No, dzisiaj widziałem emblematy wojskowe w Armii Amerykańskiej, dwa przykładowe, z jakimś tęczowym samolotem w jakieś takie wzorki i drugi jakiś pojazd też był równie kolorowy. Tak. tak. Oni to wprowadzają jako obowiązkowe szkolenia. Mało tego, w jednostkach wojskowych y, uczą tolerancji, czyli nie uczą odporności bojowej i tak dalej, tam zaprawy fizycznej, nie, nie, nie odporności psychicznej. Oni uczą teraz critical race theory. W tym sezonie przez Bidena zostało to wprowadzone do obowiązkowego e, rytu, tak powiem, szkolniowego, rekrutów plus tolerancja. No nie odrzucajmy inności. Czyli możemy teraz, e, e, no nie wolno dyskryminować, czyli teraz do armii można rekrutować gejów, lesbijki, transgender, wszystko i mało tego, nie wolno ich dyskryminować, nie wolno mówić ty, no nie cytuję, bo nas zamkną, więc rozumiesz, co, czego nie wolno mówić, tak? Niczego nie wolno powiedzieć, po prostu trzeba tolerować, no i kolorowi biegają w, w, w tęczowych pończochach na tym, na, na ćwiczeniach wytrzymałości, no i zgadnij, ile zrobią <śmiech> Ja proponuję zestawić tutaj, bo dostępne są na YouTube filmy szkoleniowe chińskiej armii, to są takie filmy reklamowe, także te wszystkie figury, które tam Chińczycy wykonują, sprawnościowe, plus łotanie się takimi grubymi kłonicami po klatce, po głowie, po plecach i tak dalej i jak ci ludzie po prostu to wytrzymują i są gotowi do dalszej walki także a powiedzmy kilka milionów takich żołnierzy no to może stanowić poważny problem dla wszystkich armii razem wziętych no i zgadnij która armia wygra no na pewno nie ta kolorowa no to wychodzi, chyba że użyją jakichś super broni rodem z Jamesa Bonda i, i, i z tego łysego skotem, który tam podobny jest do Klausa, tak, bo on tam miał zawsze jakieś w rękawie <laughs> sprawy, jakieś tajne guziki, yy, silosy z różnymi, prawda, szpiczastymi pojazdami odrzutowymi i tak dalej. Także Coraz ciekawsze te czasy są. Ja mam nadzieję, że ta rozgrywka między wschodem i zachodem w postaci Amerykanów i Chińczyków będzie się rozgrywać możliwie blisko Morza Południowochińskiego, że, że żadne tutaj pasy i drogi nie będą nam tu transportować intruzów, którzy będą skłonni tutaj wszystko przekształcić na swoją modłę. Nie wiem, czy te moje myśli są prawdopodobne, czy też nie. Jak to się potoczy, trudno sobie wyobrazić, bo te pociski hipersoniczne chińskie, które mogą sobie latać w kółko wokół ziemi i, i uderzyć w dowolnym miejscu, nie wymagają wtedy ruszenia się aż taką masą ludzi w świat. Bo wystarczy pewne rzeczy tutaj ustawić technologicznie, czy poprzez hakerów, czy poprzez po prostu takie czy inne sabotaże i wtedy ta reszta gospodarczo jest podporządkowana. Tak, no nasze lokalne boje, tutaj napinanie mięśni oczywiście z zachowaniem wszystkich proporcji, no to jest teatrzyk poboczny, to nie jest główne starcie. I tak też traktuje to Putin dla niego, to jest istotne żywotnie. Bo on wie, że Amerykanie są skupieni na czym innym i musi w tym momencie rozegrać swoją główną kartę, które jego dotyczy, bo do Moskwy z Warszawy jest bardzo blisko, to jest ile? 1500 kilometrów tego rzędu. To, to, to jest jednodniowa wyprawa. Rzut beretem po prostu. Dla wojsk mechanizowanych po tej równi, oczywiście trochę przesadzam, ale generalnie jak nie ma dużych przeszkód, no to można w jeden dzień do Moskwy dojechać. No. Trochę się zmęczysz, tak? No bo w Bobrownikach nie można wyjechać dzisiaj kolejka kierów jest na dwa dni, no ale, ale teoretycznie to jest to osiągalne, tak? Nawet samochodem. Więc no to jest niedaleko. Geograficznie rzecz biorąc i nie dziwi mnie, że on te sprawy no, kilkadziesiąt, trzydzieści lat temu, jest tak powiem, zostawioną między Reganem a Gorbaczowym tak rozgrzepaną, że to niedopowiedziane jest, do, nie jest do końca jak to ma naprawdę być, jaki ten będzie nowy porządek itd. i tak dalej. I cały czas znajdujemy się w tym etapie, na tym etapie przejściowym, który koniecznie trzeba domknąć i załatwić, aby stworzyć nowy, stabilny porządek świata. Nieprzypadkowy dobór słów. Więc Putin to rozgrywa, bo to jest jego najgorętsze miejsce, które czułe, bo na Syberii go niewiele boli. Tam możecie zlądować i tak zima was zabije, tak? Zanim dojdziecie. Więc, więc no, tu mnie boli i tutaj muszę to rozstrzygnąć. Mnie wcale nie, nie przestrasza to, że on się stroży i, i, i napina mięśnie i teraz z nami dyskutuje, bo to jest ten moment na negocjacje właśnie, jak ma to dalej wyglądać w kontekście tej głównej rozgrywki, o której wspomnieliśmy, czyli co dalej z Chińczykami. Więc to jest racjonalne, tego należało się spodziewać, oczekiwać, do tego się przygotowywać. Tu, no, przypomnę, że nasi rządziciele jakby na czym innym się skupili, tak jakby ich to nie, nie dostrzegali tego akurat naj, najbardziej głównego wektora, który będzie dominantą rozwoju wypadków, tak jakby no, nie, nie przeczytali podręczników. No skończmy, spójrzmy na tę litościwą zasłonę milczenia, bo strategia tych wszystkich wielkich strategii po prostu się posypała na naszych y, przestraszonych oczach w ostatnim roku w pył i proch. Powiedzmy sobie to szczerze, no bo nas tutaj na razie jeszcze nie cenzurują aż tak dotkliwie, żebyśmy nie mówili sobie prawdy. Y, te strategie, które miały nas bronić, te wszystkie wielkie sojusze niezłomne przecież powędrowały w minionym roku do śmietnika, tak? I zaskoń, Zasłona tak? opadła zupełnie. Ale, ale, no, ale znajdują się tak między, między no, tym opakowaniem zbiorczym a, a tym kontenerem, tak? Do wywozu, do utylizacji. No i co dalej? No jakoś nie widzę planu B. Nie widzę alternatywnego. Wizji. My tutaj latamy po granicach i, i walczymy z białoruskimi imigrantami, tak? No, ale przecież to są jakieś kurne zawody w, no, miotania się w błocie, tak? Czy to jest strategia? Nie? Wygląda na to, że musimy się z braku strategii no, robić zapasy w błocie <śmiech> telewizyjne. <śmiech> No, nasza polityka tak. zagraniczna po prostu jest obrazem nędzy i rozpaczy. I... Tak, ale, ale, ale wytłumaczenie, bo ja tu do, do z drugiej strony wytłumaczę tych, że oni są bezsilni, bo to się dzieje ponad ich głowami. No bo po prostu oni tam nie sięgają. Oni tam ich nawet nie zapraszają na te rozmowy. Czy Biden w ogóle konsultował swoje posunięcia a propos sprzed miesiąca te propozycje, które tam dyskutował z Putinem, z nami, z Polską, czy zaprosił naszego ambasadora, czy Dudę zaprosił. Czy tego. Pentagon wydał takie oświadczenie, że owszem, posunięcia Bajdena zostały skonsultowane ze wszystkimi naszymi sojusznikami w regionie. No, MSZ amerykański, czyli Departament stanu skonsultował to z Warszawą. Jak? No po prostu ktoś zadzwonił tam z trzeciego piętra poniżej, do Warszawy powiedział, jak będzie. <grystanie> no tak, dosłownie. Tak. Znaczy, to wynika z tego, że tutaj nie przeprowadza się elementarnej analizy SWOT, słabe i silne strony, szanse i zagrożenia. Nie umiejętność uplasowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej powoduje, że te wszystkie podrygi, no to Podrygi zdechłej ostrygi, po prostu. No ale też nie wysłosiwijmy się na aleje Szucha i tych kolejnych lokatorów, bo oni, ich zasięg rażenia, ich ciężar gatunkowy jest trochę za niski do naszych ambicji. Oni po prostu nie są w stanie tego wykonać. Oni mogą wykonywać posługi lokajskie, tak, u, u głównych albo innych sojuszników i to jest mile widziane, ale nic ponadto. Nie mogą nic wykonać na własny rachunek, bo są zachudzi w uszach. Rozumiesz? Nie są w stanie, po prostu. No to jest moje takie prywatne wytłumaczenie świąteczne, takie polubowne, żebyśmy za dużo nie wymagali, no, czy, no heroicznych od ludzi, no, w końcu są ludźmi tylko. No nie jesteśmy w stanie nie stać nas na razie nic lepszego. Z żalem o tym mówię i no, jestem przykro na to patrzeć. Taka jest prawda. Na razie możemy się tutaj zastanawiać nad przewagami w takim niskim poziomie, czyli, że powiedzmy u nas poza politycznym, lecz gospodarczym, że u nas jest szereg takich obszarów, które praktycznie na lockdown są niewrażliwe. Czyli są tak zapóźnione, że nic im to specjalnie nie zmieni w stylu życia, w trybie życia. I tak sobie trwają od powiedzmy 50 lat na poziomym, podobnym poziomie technologicznym i to jest pewnego rodzaju nadzieja w tych właśnie burzliwych gospodarczo i energetycznie czasach, że można sobie znaleźć takie, takie lokacje, gdzie jest całkiem przyjemnie i można sobie wypracować Nowe punkty wypadowe w układzie, który nas będzie czekał od 1 stycznia, bo to ten cały nowy ład, no jest zasadzony na zupełnie innych założeniach: jak tu zgnębić prywaciarza, jak tu zgnębić tych, którzy wytwarzają dochód narodowy i tak dalej. Coś zupełnie przeciwnego do niegdysiejszej ustawy Wilczka, która uwolniła wszystkich pewnej pięknej właściwie nocy chyba, bo to tak się zaczynały te kantory na granicy i, i ten moment w latach 90. samego początku nowego systemu gospodarczego, gdzie te m, ograniczenia e, praktycznie nie były w ogóle przewidywane i na zasadzie e, kto tylko potrafi niech... E, prowadzi interes w dowolnym kształcie, za wyjątkiem kilku y, rzeczy zabronionych, które o, oczywiście wynikają z, z mocy prawa i, i wszyscy skwapliwie z tego skorzystali z olbrzymim entuzjazmem i widać było ten pęd do biznesu i, i to tempo rozwoju y, w takim zakresie, w jakim y, dżungla pochłania y, obozowisko jakichś tam kolonistów. Powiedziałeś o tych kantorach, to takie motyw, o których ostatnio tu rozmawiałem, prywatnie, żeby to jest bliski sercu, tak powiem, w takim praktycznym sensie. Ale nie będę tego rozwijał, bo tutaj, no, tutaj słuchacze po stronie akurat kojarzą, to a propos na ich użytek o tym mówię. Więc to otwarcie kantorów to było 1 stycznia którego roku? 1991 tak, chyba tak. 1 stycznia 91, tak mi się wydaje. Nie jestem no. tego pewien, bo wtedy handel walutą mnie nie interesował. Ale to 30 lat, 3 dekady z lekkim okładzikiem, tak? Tak. zobaczyć, ustawa Wilczka. Ale to mnie uderzyło wówczas i to bardzo drastycznie. 1 stycznia 89, data wejścia w życie. O, proszę bardzo. Data wydania? 24 ale było... grudnia 1988. Ale, ale to było tuż przedtem. To było, to był szok i, i, i szok tak dramatyczny i tak szybki. I tak, że dla mnie obserwując to, że wyszła ustawa i tego i po tygodniu już to wszystko działało. Set, sieć kilku tysięcy budek zbudowanych, skleconych na prędce, ale przecież stojących. No, no, pełen podziwu byłem dla kursu organizacyjnego, logistycznego tego przedsięwzięcia i już wtedy wiedziałem, no, że to zostało zaplanowane grubo wcześniej, tak? <śmiech> Żeby to wszystko zostało uruchomione na odpowiedniej godzinie i działało no właściwie be, bez problemów od razu. Nawet... Minutę po północy. Tak, no, bo to... to działało i wszystko hulało. Kurde, jakie to cudowny ten wolny rynek, no? No właśnie, a propos dzisiejszych problemów z łańcuchami dostaw. To Ci polecam taką właśnie świąteczną, no może nie dysputę, ale taki krótki rachunek sumienia, jak dzisiaj wyglądają łańcuchy dostaw światowe, a jak wyglądały przy słuchowej No że mimo wszystkich braków i i tego totalnego bałaganu, nie nazwijmy go inaczej na B, to było możliwe i realizowane takie duże przedsięwzięcie wielkiej skali logistyczne, że proszę bardzo, dwa tygodnie i stoją budki na wszystkich przejściach granicznych. <śmiech> Także da się pewne w rzeczy. W stradach i tego i wszyscy konfidenci stoją u jednym murem, wszyscy ci goście, którzy wczoraj byli na indeksie MSW, tajni współpracownicy, Ciękciarze, no handlują walutą od tego dnia legalnie. <laughs> Kurde, razem ze swoimi rodzinami, przyjaciółkami naturalnymi, nienaturalnymi, burdelami wszystkimi w mieście. No, coś pięknego, no po prostu. Zadziałało. No bo wcześniej. Dla wcześniej się tak załatwiało w walutę u tak zwanych ciękciarzy, czyli po prostu no, w bramie. To cały ekosystem. To były hotele, alfonsi, tam zaganiacze, taksówkarze. Tak, tak, tak, cały to były, całe, no, cały ekosystem. No, a na końcówkach było no, na przykład MSW, tak, no, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tak zwane, plus oczywiście specjalne wydziały, to tam te, wiadomo, wyznaniowe, tam obyczajówka, no, prewencja i tam każdy miał swoje wtyczki i swoich informatorów i to wszystko działało no, bezszmerowo. Do dzisiaj już kolejne pokolenie tutaj pracuje w Warszawie oczywiście w innych firmach, oprócz nie w kantorach, tak? No, no, no ale przed nami tak... też ciekawe czasy, bo, bo, bo widzę, że ta fortuna rzeczywiście kołem się toczy i te e, rewolucje gospodarcze co jakiś czas nadchodzą. E, raz się to wszystko porządkuje, raz to wszystko wchodzi w ten nowy bałagan. E, ja pamiętam też takie zjawisko, e, jak szło się do szkoły, tam na początku, w podstawówkach szczególnie, wychowawczyni wpisywała imię, nazwisko, adres, zamieszkania, zawód rodziców i często było, a dziecko, co ty możesz załatwić? Czyli gdzie rodzice pracują, w jakim sklepie, w jakiej firmie, czy ktoś jest szewcem czy kowalem, czy ekspedientką, wysoko były cenione sklepy mięsne. Pani jest, mówiła, że tak, ekspedientki, albo tkaniny, to tkaniny, to też dla kobiet były istotne sprawy, więc jeżeli ktoś pracował, Och, z... słyszę wzdychania nad przeszłością, kto wie, co przed nami. Także znowu, a co ty możesz załatwić? Nie, czy gdzie pracujesz i tak dalej pod względem biznesowym, bo, bo przypomnijmy, że w socjalizmie nie kupowało się rzeczy, te rzeczy po prostu się załatwiało. Pieniądz był tam jakimś elementem transferowym, ale czasem marginalnym, tylko zupełnie inne walory wchodziły w grę. I powiem Ci, że przestawić się na to modum operandi dla mnie to nie jest rzecz niewyobrażalna, bo, bo ja bardzo łatwo sobie mogę wyobrazić galopującą inflację złotego pod rządami dla piszona i że znowu wróci almighty Dollar na krótko, ale bardzo siarczyście no, że będą inne że dziwne perturbacje oczywiście z nowymi okolicznościami no, bo no, to są te kryptowaluty i tak dalej to trzeba to wszystko uwzględnić, ale Generalnie mogę sobie bardzo łatwo wyobrazić kolejną dewaluację złotego, skokową, z powodu galopującej inflacji, która weszła w hiperinflację, no, oczywiście której nikt nie przewiduje, ale której wszystkie przesłanki już tak powiem, są gotowe do rozbiegu, ja nie mówię, że się zrealizują, to są gotowe w blokach startowych, no i zgadnij jak to się rozwinie, bo ja nie wiem, ja jestem pełen nadziei. Ale jeżeli mówimy o tych ćwiczeniach, tak powiem, psychologicznych, mentalnych, co będzie w następnym odcinku, historycznie rzecz biorąc, to ja jestem gotowy, bo ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Wiem z absolutną pewnością, że młode pokolenie jest totalnie bezradne intelektualnie wobec tej sytuacji. Bezradne jest, bo się będzie zachowało jak stado baranów. Eee! Nie będą wiedziały co roku, no, po prostu. W tych nowych że nagle, wiesz, dnia na dzień są inne warunki i tutaj mówisz, że no nie jest jedynym elementem, że tak powiem, em, transakcyjnym. No to zgadza się, no bo po prostu to jest inny obszar pojęciowo, że tak powiem, wyznaniowo em, operacyjny, no ale no, kiedy weszliśmy w epokę lockdownów i i szczepień, na razie jeszcze nie przymusowych, ale tak jakby w drodze do przymusowości, patrząc na naszych sąsiadów z Unii nawiązujących do swoich zauważ. No, chyba nie przypada, że to tam się realizuje w ojczyźnie że tak powiem narodowego socjalizmu, czyli w Wiedniu i w Berlinie, w, tamte, w Monachium. Wyp Wypisz, wy, mały powtórka z historii. No ale no, widzisz, no nie, nie rozwijajmy tego, bo to wyłącznie. Nie, nie, nie, nie przed świętami, absolutnie. Ale, ale rozumiem, że jest nawiązanie takie, także. Tak, jest, jest, jest. Ale to, to pozytywny akcent. Nie, nie, nie, nie. Pozytywne. To Tylko pozytywne. Mówiłeś o tym trzydziestoleciu, to no, zaświeciły mi się oczy. <grym> jak on tym ale, y, nie tym Ale jak wczoraj właśnie y, rozmawiałem ze znajomym, y, znacznie starszym ode mnie, <krym> który. To jest biegły księgowy. Kiedyś otworzył biuro, kiedy to, no, dwadzieścia parę lat temu, w terenach tak zwanych poprzemysłowych, gdzie pod jednym adresem było kilkadziesiąt budek najrozmaitszych w tych halach, podzielone na takie boksy, kantorki, a to GS, a to jakieś części rolnicze nawozy sztuczne, spożywczy, monopolowy i tak i tak To takie tereny się dzieliło na mnóstwo podwórek, gdzie różne te działalności były. Oczywiście biuro rachunkowe też było tam potrzebne i kiedyś, no to młodym ludziom teraz, młodym, no też jestem młody, co, czemu nie, natomiast tym całkiem młodym nie wydaje się, że można było składać podanie o uzyskanie numeru telefonicznego i zamontowanie telefonu, które oczekiwało około 20-25 lat na realizację. To proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że składa się podanie tam do telekomunikacji i takie podanie leżakuje. 10 lat, 15, 20, czasem więcej. I powiedzmy, ten, ten mój znajomy po, po tym czasie oczekiwania 20 lat, a rozmawiał z innym tam kolegą, i, który był dobrze umocowany i umiał różne rzeczy załatwić i mógł załatwić. Jak miał potrzebę, to wtedy była usługa barterowa i powiedział tak, to wiesz co, to ty złóż podanie ze świeżą datą. Jutro to złóż, ja to podanie wezmę w przyszłym tygodniu, my to załatwimy. No ale na to znajomy mój mówi, no ale przecież tutaj nie ma wolnych par, nie ma kabli. Ty się o nic nie martw, pary się znajdą, będą kable, będzie wszystko jak trzeba. Chcesz telefon prywatny, załatwimy ci też prywatny. Do południa będzie firmowy, po południu będzie prywatny. I proszę bardzo, nie minął tydzień, telefon się znalazł, było wszystko załatwione. Także to są tego typu zjawiska, które w aktualnym systemie gospodarczym to jest, to jest po prostu czarna magia i, i zupełnie coś, co się yy, no nie może wydarzyć. Tam to było na porządku dziennym. Ja, ja będę bardzo młodym. Taki telefon za 1000 złotych. był. Nie było i był. no i widzisz, Takie cuda z innego rynku. Poznaj siłę swojego pieniądza. To nawiązuje do tego hasła i do, tej, do Twojego wspominku 30-lecia, bo Ty startowałeś, jak mówisz, w Wigilię. Tak, tak. To, to znaczy, się to firma została założona ta. To, to nie ja zakładałem, bo to starsza jest historia. Ja mam krótszy staż pracy. Niemniej jednak to pamiętam te czasy bardzo dobrze. I wtedy byłem na studiach, kiedy to się odbywało. Na to było równo tylko... 30 lat temu. Tak, równo 30 lat temu. 31 właściwie. Piękna e... data, piękny okres, niepowtarzalny. Tych Mohikanów już nie będzie. Te czasy jakby są, no, no te zmiany już jakby zostały dokonane, tak? wtórny raz nie wkroczymy do tej samej rzeki, ale podobne, ja przynajmniej osobiście, podobne klasy wyzwania widzę na horyzoncie. Ta przemiana, która przed nami stoi, jest podobnego wymiaru podobnej klasy, z czego mało kto sobie zdaje sprawę i taką chciałem <śmiech> refleksję tutaj rzucić, niekoniecznie narzucić, tylko rzucić tak do rozważania, że to właśnie przed tym stoimy, ale nie no, nie musimy się tego obawiać, no, bo w końcu tamto też żeśmy przeżyli, tak? <śmiech> I było na ostro. I, no, i było to ciekawie. Dzisiaj. Prawda? Było ciekawie. Więc no, 30 lat minęło, jak jeden dzień, mamy następną epokę, <śmiech> Tutaj młodzi rządziciele pod i spółka zafundowali, więc musimy przyjąć to wyzwanie, bo innego wyboru nie mamy. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo od razu to tak się klapki otwierają na te różne historie. Myśmy mieli w, mieszkając kiedyś właśnie. Ile to? No tak, to już ponad 40 lat temu. Telefon z, z racji e, zawodowych, bo tu można było tak zadzwonić, znaczy załatwić w Urzędzie Miasta e, ze względów właśnie na pełnione funkcje, czy tam e, jakieś inne e, przydatność dla społeczności. Tak jest. Mieliśmy, no. mieliśmy telefon. W każdym razie e, jedyny w klatce schodowej. Jedyny w klatce schodowej. I bywało, że sąsiedzi mieli jakieś tam pilne potrzeby, żeby zadzwonić. Natomiast pracowali w papierni. No i w papierni produkuje się papier toaletowy, był to środek wymienny, więc za taki jeden telefon można było dwie rolki papieru toaletowego dostać. O to telefon był cenny, bo ja to liczyłem na jedną rolkę tylko. To jedną rolkę za krótki telefon, za krótką A, rozmowę. Aha. No, jednak widzisz, że rozmowy w tym okręgu były bardzo deficytowe. <grymne> <grymne> Telekomunikacja miała cenę, bo do, na nizinach to jedna rolka wystarczała. No ale wiesz, w, w, w mieście, gdzie był zakład y, produkujący papier toaletowy, te surowce były bardziej dostępne. No, Realia Także... rynkowe, czyli w pewnym sensie jednak rynek jakoś działał, ale troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Ja się zawsze zastanawiam właśnie od, od pewnego czasu w przypadku właśnie pieniądza cyfrowego czy poblokowania tego wolnego pieniądza w postaci gotówki. Jak my się barterowo będziemy wymieniać? Czy to będzie w cenach bieżących z momentu zamrożenia czy wycofania gotówki? Czy też będą jakieś inne przeliczniki? To jest ciekawa sprawa. Będą różne, lokalne też będą właśnie te lokalne współczynniki. Będą mocno zmienne, bo będą różne koszty dodatkowe. No, bo każdy rynek jest inny. To na pewno będzie ćwiczone, bo no, ten jeden centralny system, tak, który jest centralnym nadzorem, no on, on, on nie będzie doskonały, wiadomo, że będą musiały istnieć jakieś nisze, tak? Ale z dużymi kosztami, że tak powiem, operacyjnymi, no bo tutaj jest przejście z jednego na drugie, tam różne, różni pośrednicy i tak dalej, czyli no szana strefa, wbrew pozorom nie tyle nie zniknie, co będzie doskonale kwitła, o ile no zastosuje te wzorce przeszłości, wyciągnie wnioski, nauczy się jak to, no jak działa realna ekonomia w warunkach sztucznie nałożonych ograniczeń. No po prostu. No. No, zauważ, że zatoczyliśmy doskonałe koło w podręczniku ekonomii i doszliśmy do punktu, yy, którego tytuł brzmi o rzadkości dóbr. Repertuar, że tak powiem sztuczek, które są stosowane wobec mas ludowych, no jak widać jest ograniczony. Jest to jeżeli znasz klasykę, to jest też przygotowany mentalnie. A już te, te, jak to mówią młodzi technologiczne, szczegóły zawsze można doszlifować, no bo oni tak się na tym znają lepiej, to można im to powierzyć. No i to zrobią, tak? Ale nie rozumiejąc zasady, co się dzieje, o co chodzi, no to sam rozumiesz, że, no że i tak są, będą bezradni, więc chętnie przyjmą to wyzwanie i zrobią coś pod swoim kierunkiem. No, tak to sobie wyobrażam. No, ty rozumiesz, co się dzieje, oni to robią. No, bo to Odwrotnie to jakoś tak chyba już by było nie, nie tyle nieekonomicznie, to po prostu nie niespołecznie, no, no, niehumanitarnie. Znaczy, mam nadzieję, że to się prędko nie sprawdzi, bo jak o czymś gadamy, to się potem okazuje, że to potem wchodzi do realizacji. A Realizuje... to jest absolutny przypadek. Realizuj tak. Ja na swój prywatny użytek już i wydałem podręcznik. Te, tak, wiem, te główne wytyczne młodych, zatrudniaj tu i tam, żeby robili szczegółowo, a ty pilnuj strategii No bo kierunki już znaczno Wracamy do tego samego bagna. No. Ale ono wcale nie musi być takie całkiem tragiczne i beznadziejne, bo. Pamiętam, ileż to rzeczy w życiu gospodarczym i zawodowym mogło człowieka ucieszyć. Zdobyty towar, załatwiona usługa jakaś, sprawa, formularz w urzędzie, proszę bardzo. To się też załatwiało, to nie było tak, że jest procedura tak jak teraz, ISO to tamto. Nic z tych rzeczy. Widziałeś Była pani znajoma. Widziałeś działające ISO w urzędzie? w pewnych obszarach bywa bardzo uciążliwe, tak to nazwę delikatnie. Niekoniecznie działające, ale dokuczliwe. No ale właśnie ja zadałem pytanie w sensie potocznym. Działające, w sensie, że działa tak, jak przewidziano. Bo ja nie doświadczyłem, bo nie miałem tego uśnienia. Wyłącznie w zakresie utrudnień. A, no, dziękuję za, za pomoc dydaktyczną. Zgadzam się z przedmówcą, tak. To właśnie tak, bo to nie ma służyć do, do, do tego, żeby działało, tylko do tego, żeby cię upodlić. No to już żeśmy zrozumieli, no. No, Jeszcze wracając do tych, do tych zakresów historycznych sytuacji, w których y, ludzie dają sobie radę i znajdują jakieś y, promyki nadziei, to w tych właśnie czasach y, przedświątecznych chciałem wspomnieć taką y, pozycję biograficzną, Wiesława Kielara, Anus Mundi to po łacinie nic miłego nie znaczy eee... no, łatwo to przetłumaczyć no to niepochlebny tytuł jest to ci chciałem to wskazać palcem to brzydki tytuł jest, kurde nie po polsku no i taki, tak. kurde ordynalny. ja nie wiem no, całkiem <śmiech> ordynarnie nie wiem czy automaty po nie rozumieją czy nam to coś przed zaraz czy nie, zobaczymy no, rozumieją, ale to elegancko, tak no, ale łacina sugeruje szczególnie niezbyt pospolite słowa, bo to jeżeli jest zwrot dwuwyrazowy, yy, gdzie częścią jest świat mundi, to takie wzniosłe jest. Ta, to pierwsze nie jest wzniosłe, ale to drugie jest wzniosłe, więc może tu jakaś neutralizacja następuje. Yy, mianowicie rzecz yy, się rozgrywa w, w obodzie koncentracyjnym w, w Oświęcimiu, yy, Wiesław Kielar był jednym z pierwszych więźniów z numerem 290, który znalazł się tam na samym początku funkcjonowania tej placówki i opisuje w tej powieści swoje losy w sposób fotograficzny, dokładny, pokazując całą podłość tej sytuacji. To podobnie że jak medaliony Zofii Naukowskiej, bo to w tym samym czasie powstawały te książki. Zaraz po wojnie kiedyś e, tego typu pozycje były w e, kanonie lektur i e, były to rzeczy wstrząsające, ale otwierały oczy na bardzo wiele spraw. I jedna z, ze scen tego e, właśnie rozgrywała się w Wigilię. Tyle, że bohaterowie tej sceny e, odbywali Wigilię w krematorium mianowicie. Tam znaleźli sobie taki kącik, gdzie próbowali znaleźć odrobinę normalności, jakiejś dobroci względem siebie, jakiejś nadziei na przyszłość. I udało się im to. Zachęcam do przeczytania tej książki. Może w tym momencie, w tym etapie dziejów świata E, nabiera to zupełnie innej aktualności. Nie chcę tego tematu rozwijać, żeby już tutaj e, nie brnąć w tą stronę, bo to jest za poważna sprawa i nie na ten moment. Niemniej jednak chciałem tylko tą pozytywną stronę pokazać, że bez względu na to, jak trudne są czasy, jak ciężkie są okoliczności, jeżeli jest się człowiekiem, można wydobyć e, to dobro z siebie i z innych. No i po prostu przetrwać te trudne chwile, które przecież niejednego są w stanie przywieźć do zupełnego upadku człowieczeństwa. Także tego sytuacji się typu zdarzają i warto walczyć o jednak dobro. No, tak tak po, się pożegnajmy no, z tą myślą i nadzieją na przyszłość, bo... Będziemy Póki co nie jest tak źle, nie jest tak źle. Nie, ale powiem Ci prognostycznie, że nasza wytrwałość i wydajność, wydolność będzie, będą testowane. Tak, to odczuwam też, przyznam się Państwu, że te miesiące ostatnie analizowania wszystkich informacji, tych spraw no są bardzo, bardzo są forsowne i niejednokrotnie ciężko jest przebrnąć przez kolejny etap absurdu, który staje się rzeczywistością wokół nas i który nas jakby nie było przeraża czasem. No ale jak to w dziejach ludzkości... Te sprawy są przemijające, po prostu więcej ludzi musi otworzyć oczy i zorientować się w tej sytuacji, że jest nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu, którzy rozumieją ten świat w sposób właściwy i realizują swoje ludzkie powinności dobrze jako młodzi ludzie, dojrzali czy Podeszłym wieku, którzy wiedzą, jakie są ich funkcje rodzinne czy, czy przyjacielskie i, i po prostu zrobią to, co trzeba. Tak to bym powiedział. Ja powiem, że tak powiem, okolicznościowo. Pójdźmy wszyscy do stajenki, a potem, a potem będziemy musieli albo przeskoczyć, albo przeczołgać się, przepłynąć, przebrnąć przez gnojówkę. Tak to wygląda. To jest moja prognoza na rok 2022. Może się przeraża, może napawa lękiem, ale przecież to jest naturalna kolej rzeczy w końcu. Wychodzimy ze stajemcy. Tak to po prostu jest w przyrodzie, więc nie lękajmy się. Jest to wszystko absolutnie ekologiczne, naturalne i inaczej być nie może. Mnie tutaj taka przychodzi anegdota do głowy, jeżeli chodzi o tą gnojówkę, którą trzeba będzie pokonać. Brzmi ona mniej więcej tak. My z panem premierem i z Radą Medyczną postanowiliśmy, że każdy Polak powinien codziennie moczyć głowę w gnojówce. Bardzo poprawia to odporność i zdrowie publiczne. Tak, Także... Te terapie będą na nas stosowali. Najpierw przetestują, potem zalecą do powszechności, a potem wprowadzą obowiązek, a potem będą ścigać tych niezagnojonych. Nie no. W Austrii czytałem dzisiaj gdzieś na Twitterze, że mają powstać od lutego oddziały tropiące osoby. Niezagnojone. Nie za, nie niezagnojone, tak, niezagnojone. Tak, no, sam rozumiesz. No, taki. Taki czas, no. Taki czas. Budujemy obozy, jak to się nazywało? O, obozy te ekstermin... Nie, nie, nie. To jest... Red edukacji no, zdrowotnej. Nie, nie, no takie... Ewakuacyjne, no nie. Koncept... nie, nie. To obozy nie, nie, nie. ozdrowienia, tak, tak. Tutaj... My tylko izolacyjne. No tak, izolujemy chorych, izolatoria. O, nie żądek, Izolator, tak. Nie krematoria, nie, nie, izolatoria. Tak, prewencyjnie. To dla twojego dobra wszystko. No, no tośmy sobie pożartowali. O, a. Ale nas nie wyłączą. widzisz. Wszystko było poprawne. Było poprawne, tak. Dosyć się nam udało. Nie było dużo nazwisk, ani miejsc różnych formacji czy organizacji. Te, te co zwykle, ale takie w okrojonej postaci. Także mamy nadzieję, że nagranie wyszło poprawnie. Do świąt coraz bliżej. Dzisiaj mamy wtorek, wigilia jest w piątek. To są tak zwane święta weekendowe przy tym układzie kalendarza. Także jeżeli ktoś sobie nie weźmie wolnego na poniedziałek, no to praktycznie świąt nie zauważy. Oprócz tej roboty, która będzie w najbliższych trzech dniach. Bo to na pewno zauważy. No, życzę wszystkim wytrwałości. Będziemy pchali dwózek do przodu, nawet przez tę gnojówki. Znamy radę. <grym> na pewno, na pewno. Nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, jak mawiał Szwejk. Także my jesteśmy zaprawieni jako Polacy w, w tych bojach. Ja bym y, się z nadzieją y, odniósł do tego, że może jakiś nowy wilczek nam się pojawi i może nam ten cały ład rozmontuje. No za bardzo bym te, tego te się nie przyłączał, bo tu już kilku takich jest w stajni, tam czeka w Siarni, tam jeden na samo haje, <śmiech> tam ten taki główny, podobno bardzo ostry będzie żarł jak wilk, ale za dużo i widziałem, żeby nie poznać tych, tych charakterystycznych. No. Dajcie mi prawdziwego Wilczka, żebym no, wiesz, widział czarne podmębienia, ale to. tych, co mieli, to już dawno wybito. No. Ostatni to nazywał się Andrzej L. No tak. Ech, no znowuśmy z grubej rury za, zaciągnęli, także nie wiem. Ech, ja myślę, że jednak choinka, bańki, prezenty śnieg na zewnątrz, aura wspaniała, no i na tym może pozostańmy. Przygotowując się na zapewne ciekawy rok i nowe wyzwania, bo następne nasze spotkanie już w Nowym Ładzie, tak, z interwałem na czasowym. Jakoś w okolicach, tak? No to tak jest za dwa tygodnie. Myślę o tej samej porze, jak zwykle. Zależy, kiedy się materiał załaduje, ale to będzie w jednocyfrowej dacie yy, styczniowej. W okolicach sześciu króli, tak podajmy. W okolicach na... sześciu króli, tak. Niech spojrzy na ten. No to będzie w okolicach czterech króli. No i bardzo dobrze. No i z kopyta kuli rwie. O. Nie było... Lenierba kulszowa. Nie, tu nie używajmy tu żadnych przekleń. <gry> tak. tak, ja się z Państwem żegnam. Dzisiaj było w innym stylu troszkę. Trochę powiało grozą czasem, natomiast nie przejmujmy się, to nie jest koniec świata. Przed nami jeszcze gry i zabawy gospodarcze. W różnych kierunkach ci, którzy są przystosowani z lat ubiegłych i ubiegłych dziesięcioleci, ci sobie poradzą na pewno. Myślę, że na nich też będzie spoczywać funkcja pedagogiczno-edukacyjna dla młodego pokolenia, ponieważ i oni powinni się czegoś z tego nauczyć i na pewno się to im przyda. Mam tytuł, Tymczasem... mam, mam tytuł na pożegnanie, tak? żeby już było gotowe bo później zapominamy się, mi się myli. Yy, koniec początku. Koniec początku. Dobra. Tymczasem do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Na święta. Naciskami guziki teraz serwony. Gdzie to jest?